Wibracja 42. Wyraź swoje emocje i przeżycia. Wyrażanie emocji nie jest proste, lecz jest bardzo ważne. Wszyscy znamy to uczucie, kiedy pragniemy podzielić się czymś emocjonalnym, jednak jakaś blokada nas przed tym powstrzymuje. Kojarzysz powiedzenie gula w gardle? Znasz to, prawda? Jeżeli czujesz w gardle właśnie taką gulę wywołaną jakąś emocjonalną sytuacją, jak myślisz? co wtedy dzieje się na poziomie energetycznym. Jeżeli nie wyrażamy emocji towarzyszących przeżyciom, lecz zatrzymujemy je w sobie, energia naszej czakry gardła, ekspresyjnego centrum energii ciała, blokuje się, a my wraz z nią. Zatkana czakra gardła może wywołać wiele różnych problemów, które będziemy odczuwać jako potężną blokadę. Oto kilka przykładów tego, czym może to skutkować. Utrata głosu. Problemy z zębami, gardłem i dziąsłami. Nieświeży oddech. Problemy z tarczycą. Suchość w ustach. Poczucie ignorowania. Poczucie niezrozumienia. Czy to brzmi znajomo? Jeżeli tak, dzisiejsza lekcja jest dla ciebie bardzo ważna, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nagromadziła się w tobie stara energia, której czas się pozbyć. Wibracja na dziś. Dzisiaj wyrazisz swoje uczucia i przeżycia. Jeżeli jest coś, co pragniesz powiedzieć, ale się powstrzymujesz, czas się wyzwolić. Dzieląc się uczuciami, stwarzasz wolne miejsce wewnątrz siebie, gotowe na przyjęcie cudów. Kiedy uwolnisz się od konkretnego uczucia, podarujesz sobie miłość. Kiedy wyrażasz swoje uczucia, pokazujesz, jak bardzo siebie kochasz. Gdy darzysz swoje uczucia szacunkiem, tworzysz przestrzeń na otrzymanie szacunku do samego siebie. Jeżeli nie jesteś pewien, w jaki sposób wyrazić coś światu, powiedz to najpierw do siebie. Przeprowadź ze sobą szczerą rozmowę. Wyraź to, co naprawdę czujesz. Kiedy osiągniesz już stan głębokiej szczerości, przekaż wodze wszechświatu i pozwól się prowadzić. Dziękuję Ci, Wszechświecie. Za otoczenie mnie wsparciem i światłem. Teraz przekazuję tę sytuację Tobie. Dziękuję za zrozumiałe przewodnictwo oraz pomoc w wrażeniu moich prawdziwych uczuć. Mogę być szczery z Tobą, ze sobą i z tymi, których kocham. To wspaniałe uczucia. Jestem gotowy wyrazić swoje emocje i doznania. Podziel się wibracją. Wyrażanie emocji i doznań jest aktem miłości wobec własnej osoby.